Tu dwójka, program Drugi Polskiego Radia Minęło Południe. Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w skandynawskim odcinku Czytelni. Iwona Rusek. Dzień dobry. Piotr Kowta. Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Mamy przed sobą dwie książki. Jedną autora, który tutaj już chyba na stałe zagościł w czytelni, bo każdą kolejną książkę Torniego Lindgrena, jaka się ukazuje po polsku, my tutaj w czytelni omawiamy. Tym razem jest to Biblia Dorego, przetłumaczona na język polski przez Dawida Jabłońskiego. To szwedzki pisarz, tak. Rorni Lindgren. Trudne nazwisko. Właściwie nazwisko nie jest trudne, tylko to imię jest trudne i przez to tak się napinamy przy imieniu. Na pewno to że... się jeszcze jakoś inaczej kompletnie o, Oczywiście, wymaga. że tak. Tak jak teraz ja jestem cała zdenerwowana, czy poprawnie wymówię nazwisko autorki, ale próbuję. Gunhild Oihaug. Oto słońce. Tak, w każdym razie Gunhild Oichauk jest autorką książki Oto Słońce, która na język polski została przełożona przez Karolinę Drozdowską, i to jest nasza druga lektura w czytelni w programie drugim polskiego Radia. Ale zaczniemy od torniego Lingrena. Biblia Durego to jest powieść o człowieku, który całe życie próbuje odzyskać utraconą książkę i zarazem odzyskać samego siebie w tym wszystkim. Ten narrator wraca pamięcią do dzieciństwa spędzonego w domu nad rzeką, w rodzinie bardzo silnie związanej z lasem, bo ojciec jest nadleśniczym, ale też ta rodzina jest bardzo oddana pracy, religii i też kulturze słowa. Najważniejszą postacią tego dzieciństwa jest ojciec, który pragnie, by jego syn nauczył się szybko czytać i pisać. To jest takie jego marzenie, żeby odróżnić tego syna od tych, którzy nie potrafią czytać i pisać. No, ale niestety natura, czy też świat płata figle i to nie będzie tak bardzo możliwe. Obok jest matka, która jest też osobą czytającą, ale także dziadek, dawny nauczyciel Literatury, który po pewnym wypadku traci zdolność rozpoznawania alfabetu. Jak to było? Jego mózg się zliofilizował, czyli pozbawił się wody. Jest taka teoria na temat tego, dlaczego dziadek stracił zdolność czytania, profesor literatury w końcu, czyli człowiek, który władał słowami. Nawet jeśli na, on włada nimi jako słowem, to... Na skutek długiej ekspozycji na mróz. Tak, tak. <grych> Wrócił jako bryłka lodu. Tak. Liofilizacja mózgu. Taki proces nastąpił. No i właśnie on, ten dziadek wprowadza naszego narratora w świat opowieści. Bardzo dużą Rolę odgrywa w tym też Biblia Dorego, czyli takie ilustrowane wydanie Biblii, które narrator otrzymuje od swojej mamy. I ta książka staje nie się tyle ilustrowane, ile obrazkowe. Obrazkowe. Tak. Nie tyle ilustrowana, ile obrazkowa. Obrazkowej, właściwie tak, po prostu obrazkowej, tak, tak. Nie ma tam żadnego słowa. I cały świat, który które przedstawił, to jest świat wyłącznie opowiadany obrazami. No i to, to się staje centrum istnienia tego chłopca, który mimo sylabizowania, to też ważne słowo, nauczycielka chwali się swoimi umiejętnościami pedagogicznymi i twierdzi, że za pomocą sylabizowania nauczy wszystkich czytać i pisać. No ale tak się nie dzieje w wypadku naszego bohatera. Bo chłopiec nie potrafi wejść w świat liter. One są dla niego czymś takim nieuchwytnym, ruchliwym. Coś, co właściwie może być wrogiem. I ten świat opowieści, który tutaj reprezentuje jego dziadek, ale także Biblia, to jest coś, co pozwala mu rozumieć świat. Piotr Kowta. Myślę, że powinniśmy powiedzieć, gdzie ta powieść się dzieje i kiedy. Ta powieść dzieje się w XX wieku na dalekiej północy Szwecji, w Norlandii, skąd pisarz Lindgren pochodził i gdzie osadzał fabuły w większości swoich powieści. Opisywał po prostu świat, w którym się wychował. Ale robił to w specyficzny sposób, mianowicie bardzo silnie go mitologizując. Przy czym, oczywiście te, ta mitologizacja u, u Lindgrena jest też bardzo specyficzna i bardzo autorska, bo jest to Mitologizacja na granicy surrealizmu, dziwactwa, często szaleństwa. Często bohaterowie jego książek są ludźmi, którzy są outsiderami, którzy odstają w jakiś sposób od normy. I tak jest też w tym, w tym wypadku. Trzeba powiedzieć, że czytaliśmy tutaj poprzednio wydaną jego książkę. Napisać nie żyje od jakiegoś czasu, więc są to książki, które pochodzą jakby z przeszłości tylko dopiero odkrywamy je, no, jako czytelnicy. Czytaliśmy przepis doskonały. A wcześniej legendy. Tak, bo legendy są po prostu opowiadaniami. Mhm. Natomiast przepis doskonały jest powieścią, która dzieje się w tym samym uniwersum. I nawet można odnaleźć pewne punkty styczne o ile w, w przepisie doskonałym to osadzenie w czasie miało jakieś znaczenie, to tutaj mam takie poczucie, że to się jednak dzieje zawsze i wszędzie. Co, Ta opowieść... Ma? Znaczy są atrybuty takie no, współczesności, czy też XX wieku. Takie które palenie książek na stosie, prawda? Które, które jakoś nas umiejscowiają, tak. gdzie to może być. E, które <śmiech> rozpoznajemy, bo bohater urodził się w 1939 roku i potem jak mowa o, o stosach palonych książek, to wiemy o co chodzi i są właśnie te przebłyski tej rzeczywistości. I one są nie bez znaczenia, ale myślę też o tym, że można osadzić to, w, można tę opowieść osadzić w bezczasie i też będzie wartościowe. Można i trzeba nawet, tak? Bo taki był prawdopodobnie zamiar autora. Sam fakt, że wypisał swojego bohatera ze wspólnoty ludzi słowa pisanego, cofnął go z, z kultury piśmiennej do kultury oralnej, w której ludzkość tkwiła że tak powiem przez tysiące lat swojej historii, ale było to dawno temu i kazał mu być takim właśnie kronikarzem osadzonym w kulturze oralnej, to, to powoduje jakby wyjęcie ze świata. Tak? To znaczy my żyjemy w świecie pisma, jesteśmy od niego uzależnieni i w sensie tego, że, że je lubimy i w sensie tego, że nie, nie bylibyśmy w stanie bez niego żyć. Nasze myśli są strukturyzowane tak powiem, przez mowę pisaną sposób sposób postrzegania świata, kategoryzowania go i tak dalej, i tak dalej. Ten nasz no poznawania bohater... Poznawania przede wszystkim. Ten nasz bohater tego nie ma, mhm. więc ponieważ on tego nie ma, to musi mieć coś innego. Dla niego punktem poznawczym punktem odniesienia są właśnie obrazki, a ściślej mówiąc drzeworyty z Biblii ilustrowanej dorego, które on czyta w absolutnie Własny sposób, bardzo daleki od jakiejkolwiek ortodoksji religijnej. Bo to jest jego metafizyka, to jest jego teologia i to jest klucz do wszystkiego. tak? To, co się Lindgrenowi udaje zrobić w tej książce, która jest no, jakby oparta na absurdalnych przesłankach i opowiada <coughs> historię bardzo dziwaczną. I w zasadzie, przypuszczam, że bardzo jest niewielu pisarzy, którzy umieliby z czegoś takiego zrobić powieść, mm -hmm. to oczywiście opowiada nam, o nas samych o naszym uzależnieniu właśnie od kultury pisma, która to kultura bywa zbawienna, ale bywa też bardzo toksyczna. No właśnie pomyślałam sobie, bo to nas stawia chociaż to nie jest książka współczesna, ale to stawia przed nami takie pytania, co gdyby nagle rzeczywiście te wszystkie bazy danych zawierające wszelkie informacje po prostu się skończyły, nagle przestały działać, przestały funkcjonować czy nasza pamięć ogarnie to całe dziedzictwo ludzkości? No nasza nie. Nasza pamięć oczywiście nie ogarnięcie w, przeci w przeciwieństwie do bohatera tej Garni. książki, który ma to bardzo doskonale ogarnięte Oczywiście. pamięciowo, bo o. żyje w kulturze oralnej i musi. No więc właśnie, ale tak sobie <grym> pomyślałam, jacy jesteśmy biedni, ubodzy przez to, że... No, to się, Mówi się fachowo, że jesteśmy zeksterioryzowani. No właśnie, niech będzie. W stopniu, że tak na nadmierny. <grym> Piotr Kowta tyle na początek, Iwona Rusek. To jest absolutnie fantastyczna książka i jak, jak ją czytałam, to miałam takie wrażenie, czy my rzeczywiście do istnienia, do funkcjonowania potrzebujemy alfabetu? Czy to nie jest tak, że całe życie i cała rzeczywistość i wszystko, Mówi co to nas pani otacza? Literatury. <śmiech> no, no właśnie, no. zobaczcie, co książki robią, robią z ludźmi. Dobre książki. I pomyślałam sobie, czy to nie jest rzeczywiście tak, że wszystko, co nas otacza, cała rzeczywistość jest wielką księgą życia, natury i przyrody, i my tylko zgubiliśmy, ten właściwy alfabet żeby składać słowa i żeby odczytać te prawdziwe informacje, które płyną do nas z życia. Bo nasz bohater ma taką właściwość, że kiedy spotyka innych ludzi, to oni w jego towarzystwie się otwierają. Pokazują, kim są, czego pragną, jakie są ich lęki, jakie są ich największe marzenia. Pokazują takie swoje prawdziwe oblicze. To jest jego wielka wartość. Tak jakbyśmy mieli do czynienia z takim naiwnym, prostym bohaterem, który znalazł klucz do tajemnicy życia. Jest no, naiwny i prosty, ale zarazem jest genialny. Jest genialny i zauważcie, że jest taki jeden moment, który mogę podciągnąć pod to, o czym mówiliście przed chwilą, a mianowicie, kiedy następuje wybuch domu rodzinnego naszego bohatera wszystko zniknęło, nie ma. Trzeba, trzeba wszystko zbudować od początku. Historia jego życia, to skąd się wziął? To, o czym ty powiedziałeś, Małgosiu, to, o czym ty powiedziałeś, Piotrek, znaczy, że wzrastał w rodzinie, w której słowo, książki były szalenie istotne i ta biblioteka i ta szuflada z zamkniętą najważniejszą książką jego życia. Nagle to wszystko przestaje istnieć, nie ma tego, nie ma tego odniesienia, nie ma tego, co go ukształtowało i on sobie musi siebie zbudować od początku. I tak jak powiedział Piotrek, on nie ma z tym żadnego problemu i nawet nie dlatego, że odziedziczył całkiem niezły mająteczek, jak to powie jeden albo mhm. drugi bankier, ale z innego powodu. To znaczy, że on ma taką umiejętność czytania świata i ludzi czasami nawet wpasowywania się w okoliczności życia jak zrzeczoną posłanką pewnej partii politycznej, mhm. która się o niego zatroszczyła. Lektorką jego została. <laughs> tak. Potrafi sobie poradzić w życiu. Potrafi sobie nawet znaleźć, Prace. Okoliczności niesprzyjające nie przeszkadzają mu w tym poszukiwaniu, w tym dochodzeniu do prawdy, która płynie z Biblii do Rego. Zresztą uważany za wcale niedoskonałe dzieło, za dzieło takie wulgarne dla ludzi, Jarmar, dla prostaków, nie. prawda? A jemu to w ogóle Dlaczego nie przeszkadza. W, w, w czasach swojego powstania tak, to takie tak, Tak, tak ale później w tekście spotykamy się też z takim bardzo pogardliwym odniesieniem do tej księgi, tak? Więc mamy tutaj symbol księgi, mamy symbol słowa, które nie jest słowem pisanym. I nagle okazuje się, że ta potęga, która jest zawarta w księdze, nawet w e, ilustracji, ta energia, która z tego płynie, pozwala człowiekowi fantastycznie rozumieć rzeczywistość, znaleźć do niej mhm. klucz. I to jest takim właśnie pytaniem, czy my zanurzeni w tym słowie, tak jak ty powiedziałeś, że czasami stajemy się niewolnikami tego słowa pisanego, no, jed... co my tracimy? Tak? Z jednej mhm. strony tak, ale z drugiej strony ta książka jest również pochwałą ignorancji. To znaczy, ona mówi, że lepiej pewnej rzeczy nie wiedzieć. <grymne> to jest jedno. <grymne> I, to prawda. I, I że to odcięcie od, od, tutaj, od tego dyskursu pisanego, we wszelkich jego przejawach, jest zdrowe że tak mówią, mhm. dla, dla psychiki, tego człowieka, który w innym wypadku prawdopodobnie byłby zamknięty w szpitalu psychiatrycznym najnormalniej mhm. w świecie. Druga sprawa, też sobie myślę, że ważne jest przy tym, przy tej opowieści stworzonej z obrazu wariantywność, ponieważ w momencie, kiedy księga ginie, bohater sam odtwarza na nowo, bardzo kreatywnie czasem te opowieści. I to też jest moc jakby właśnie opowieści, że każda kolejna wersja, każdy kolejny wariant zawiera coś nowego, albo coś zmienionego i ta opowieść nigdy nie jest taka sama, ma jakąś no, bazę. Tak to jest, że tak jak w kulturze oralnej. No więc właśnie. Osywiści, to znaczy nie, nie, nie było na przykład jednej wersji Iliady i Odysei, tak dopóki jej nie zapisano, po kilkuset latach od jej powstania. Nawet nie było prawdopodobnie jednej wersji Biblii, dopóki jej nie zapisano. Tak. Ja bym jeszcze o jednej rzeczy wspomniał. Mhm. Wiecie, ta książka, jak to w przypadku powieści Lindgren'a i innych jego tekstów bywa, jest oczywiście śmieszną książką. <śmiech> Przy czym ten humor jest specyficzny, bo to jest humor bardzo rzekłbym kostyczny, bardzo spokojny. Znaczy tu nie ma już takich gwałtownych puent żadnych. Są dziwne sytuacje i dziwne zachowania. Ludzie są wobec siebie tutaj bardzo oficjalni w tej książce i tacy uprzejmi, Myślę, że to ojciec wyznaczył tak, taki tak. styl bycia. Mnie to troszkę przypomina kino takiego fińskiego reżysera Akiego Korizmakiego. To są przy, przeważnie, że tak powiem, filmy obyczajowe, ale zrobione właśnie na zasadzie takich przedziwnych tragikomedii, w których ludzie nie tyle rozmawiają ze sobą, co wygłaszają kwestie w taki, taki teatralny sposób, jakoś tak trochę obok siebie. To się składa, to ma sens, to jest bardzo fajne. I tutaj jest podobnie, czyli ten pisarz ma po prostu bardzo specyficzny własny głos i, i, i cieszę się, że to, że to się udaje też w tłumaczeniu. Ja bym chciała dodać jeszcze tylko jedną rzecz, a mianowicie w tej książce bardzo ważna jest figura ojca i relacja pomiędzy naszym bohaterem a ojcem. Może nie będę zdradzać. Nie y... może. Nie, znowu nie mogę nic powiedzieć. Natomiast narracja jest poprowadzona w taki oto sposób, że ona w pewnym momencie wywraca się do góry nogami, to znaczy wtedy, kiedy nasz bohater otrzymuje też list od swojego ojca, to bardzo dużo wyjaśnia i to też pokazuje, że sposób naświetlania wydarzeń tej relacji pomiędzy naszym bohaterem Bohaterem, a ojcem pierwszej części książki obserwujemy z perspektywy tego naszego bohatera, a później jest to naświetlone trochę z innej strony. Tak krążę, krążę Właśnie na koło, bo z, chciałam powiedzieć, uwagę, że... uwagę, jak ją korci, żeby jak najwięcej zrealizować nie ma. Z, złe oczy <śmiech> na mnie patrzą, czytać. nie patrzą i Biblia, Biblia Dorego autorem jest Tony Lindgren, a książka ukazała się w przykładzie Dawida Jabuńskiego. To była pierwsza lektura w skandynawskim odcinku czytelni w programie drugim Polskiego Iwona Rusek, Piotrkowta, Małgorzata Szymankiewicz. W tym składzie dziś omawiamy książki. Czas już na naszą drugą lekturę. Jest to powieść norweskiej pisarki Gunhild Oichauk. Oto słońce. No i tak jak mówiłeś, Piotrze, o tej dyskursywności opowieści, to w pewnym sensie to tę książkę z poprzednią łączy, ale zupełnie no, na innym to, poziomie. To też jest książka tak. o pisaniu książek. Tak, to tak. jest też meta narracja. To jest taka pierwszoosobowa historia Helgi Morg, która jest dojrzałą kobietą. Tak się chyba teraz mówi o kobiecie 49-letniej. 49 tak, To ale jest dojrzała bardzo, ja kobieta. No, Młódka. No tak. No ma dorosłego, syna, ma dorosłego no. syna. Wkrótce zostanie babcią. No i ona mieszka w norweskiej wsi. No i ona przeżywa kryzys emocjonalny w związku z zakończeniem romansu z pewnym mężczyzną, który wybiera powrót do żony i ta sytuacja staje się punktem wyjścia do refleksji nad miłością, nad samotnością i w pewnym sensie też nad naturą rzeczywistości, dlatego, że wiele tych historii, które poznajemy, nie jesteśmy w stanie ocenić, gdzie tutaj się kończy świat rzeczywista, gdzie jest już świat wyobraźni, gdzie podłoga nas wciąga. Jest taka metafora, ale jest też dużo innych metafor, na przykład taka metafora metafora głazu narzutowego, obok którego mieszka bohaterka. Taki symbol ciężaru, który ona nosi, ale też um, tego, co przynosi życie. Rzeczy, które nie powinny się znajdować w tych miejscach, a jednak tam są. To jest, tak jak już na początku powiedziałam, powieść metanarracyjna, więc um, autorka jest pisarką, która marzy o tym, żeby napisać Książkę, powieść na jedną stronę. Jest kilka prób takich, dość zabawnych w sumie, jak sobie to potem analizujemy. A kończy się takim esejem o twarzy Szekspira, o jego wizerunku, by wszystko miało zwieńczenie jeszcze w osobistej znowu historii, kiedy, kiedy ta narratorka jedzie zobaczyć ten wizerunek Szekspira do Londynu. Piotr Kofta. Mam takie wrażenie, że jesteśmy trochę wciągnięci w pewną pułapkę w tej książce, bo od razu na samym początku zostajemy uprzedzeni, że ta powieść jest próbą napisania tekstu wbrew wszelkim regułom. Te próbki otrzymujemy tam po drodze. Tak, i że pisarka znajduje się w pewnym kryzysie twórczym i w związku z tym postanowię odwrócić że tak powiem, różne, różne reguły, którymi się pisarze posługują i zaburzyć porządek tekstualny i strukturalny tej, tej książki. I tak tutaj jest. I Trzeba powiedzieć, że to jest dość irytujące. <grystanie> <grystanie> to znaczy... Czy nie lubisz kur, które zamieniają się w duchy? Mhm. Nie, nie, o to nie chodzi. Kury są okej okay Nie, mam wrażenie, wiecie, to jest taka trochę książka, którą się pisze, kiedy się nie wie, co napisać. No to jest konceptualna e... książka, wymyślona tak, tak, i tak, dopisana ale... do pomysłu, który tak, powstał tak, tak, w tak, głowie tak, autora. Tak, ale jakby nawet nie chodzi mi o samą konceptualność, tylko taki pomysł, skoro nie wiem, co napisać, napiszę książkę o pisaniu książki. I Te, rze te, rzeczy, te rzeczy rzadko się kryzysie. udają, tak bym powiedział, rzadko Kurczę. się udają niestety. Ja bym tę książkę określił jako jednak ambitną porażkę. Ona się ciekawie zapowiada. Tak. Do, do rozdziału rzeczywistość. Ciekawie się no, zapowiada? Pierwsza tak, tak. Ciekawie się zapowiada. To jest historia rzeczywiście pisarki pewnej desperacji, która jest przerażona jakby trochę miejscem w życiu, w którym się znalazła swoim odizolowaniem od świata, tym, że ten świat jej się nie podoba własnym starzeniem się przekonaniem, że być może wszystko już jest jakby za nią to ciekawe i piękne w życiu i w twórczości również. Tymczasem do, do domu obok wprowadza się para ludzi, tak mniej więcej w jej wieku, może trochę młodszych, którzy również okazują się pisarzami. Oczywiście to jest materiał na bardzo, że tak powiem, fajną powieść, humorystyczną obyczajową co na końcu świata Robi trójka pisarzy, którzy patrzą na siebie bardzo nieufnie, i znaleźli się w takiej dziwnej sytuacji, w której, no, jak to wiecie, jak to jest w towarzystwie innego pisarza? No, zawsze musimy uważać, czy, czy on nas nie opisze przypadkiem. I oni, jakby nawzajem na siebie patrzą, tak jakby chcieli się nawzajem opisać. Jest tam takie napięcie. Z tym, że... No nie tylko, pisarskie, nie tylko, nie tylko pisarskie, chciałabym powiedzieć, że to... scena erotyczna tak, pi pierwszego zbliżenia no, tych państw. No właśnie że tak powiem, zabrałaś to, tak, co, co chciałem powiedzieć. i no, ale... przepraszam, przepraszam go, się... chciałam tylko powiedzieć, że w tym duchu szukania dobrych scen erotycznych to jedna by się nadawała. Nie, nie, mnie o coś innego chodzi. Chodzi mi mhm. o to, że, że w momencie, kiedy dochodzimy do takiego miejsca w, w tej powieści, kiedy ta fabuła mogłaby jakoś wybuchnąć, jakoś się rozwinąć, ona zostaje zabita. Pisarka, na, nasza bohaterka popada, że tak powiem, w pewną nadrealną, senną wizję, która zajmuje sporą część da, dalszego <laughs> tekstu, która jest niepriczą, że tak no, powiem, to zapadanie się mówiąc strukturalnie. Tak. Mhm. Ja rozumiem, że tak miało być, bo właśnie zostajemy o tym uprzedzeni mhm. w, w tak. pierwszych zdaniach tej książki, że, że zostanie nam zrobiony taki numer, tylko, że ja tego nie kupuję po prostu. Mm -hmm. To znaczy, to mi kompletnie jedno do drugiego nie pasuje. To nie jest tak, że ja bym chciał banalną komedię obyczajową, tylko, że w przeciwieństwie do tej pierwszej części, która była jakoś tam przekonująca literacko, ta część, nazwijmy to nadrealistyczna, jest strasznie banalna. Nieciekawie napisana po prostu. Jak człowiek chce przeczytać coś tego typu, to ma naprawdę znacznie więcej, znacznie lepszych rzeczy do wyboru. Piotr o opowieści o to słońce, Gunhild Oichauk, a Iwona Rusek? Zgadzam się. Ten początek był bardzo ciekawy. Głaz, pustka i ja. Tak, pada w pewnym momencie na początku tej powieści. I to już jest coś bardzo ciekawego. Sposób narracji, sposób opowiadania, jej przeżyć wewnętrznych, tego jak ona nas wciąga do swojego świata, tego jak te, jak poszczególne sceny dzieją się tak naprawdę w mgnieniu oka, to znaczy w tym napięciu, kiedy chleb wyskoczy z tostera i nagle dzieje się cały świat, cała rzeczywistość. To było fantastycznie i bardzo ciekawie napisane. Przede wszystkim z tego względu, że ona bardzo dobrze analizowała stany wewnętrzne swojej bohaterki. I to było też takie bardzo cielesne bardzo zmysłowe. To jak opisywała jej mękę, jej różne stany, jak opisywała relacje z narzeczoną swojego syna, fantastyczne myśli, fantastyczne dialogi, fantastyczne monologi kobiety 49-letniej, która jeszcze chciałaby przeżyć wielką miłość, a już wie, że pewne rzeczy się nie powtórzą i że jej ciało nie wygląda tak jak ciała innych młodych kobiet, które spoglądają na nią z wyższością. I to doświadczenie pisarskie, to doświadczenie też kobiety, która przeżyła swoje i ma to swoje miejsce na świecie i potrafi rejestrować tą rzeczywistość, która się wokół niej rozgrywa. Przede wszystkim też tak w taki niesamowity sposób siebie skanować i siebie analizować. To, była, to był bardzo ciekawy początek na ciekawą książkę, zwłaszcza wtedy, kiedy pojawiają się pisarze i napięcie erotyczne pomiędzy naszą bohaterką a tym przybyłym pisarzem wybucha od razu. Także my się nie mamy czasu zastanowić, nie mamy się czasu na to przygotować. Po prostu nagle jej ciało wzywa jego ciało. Tak? I, to jest, I to jest bardzo ciekawe, dlatego, że to jest też takie bardzo prawdziwe. Tak? To chodzi... I to jest dobrze Zrólejmy. napisane, bo jest czasami w życiu tak, że się spotyka kogoś, kto jest w związku z inną osobą, ale nie możemy sobie dać po prostu rady. I to jest tak, że sobie tłumaczymy przez rozum, ale ciało wie swoje i, i po prostu nie możemy sobie z tym dać rady. I to też była bardzo ciekawie poprowadzona taka wiwisekcja pożądania seksualnego cielesności kobiety 49-letniej, czyli tak jak powiedzieli dojrzewcy. Takiej, która w zasadzie zna swoje ciało, a nagle się okazuje, że pewna część ciała płata jej psikusa i mówi, a nieprawda, tak? Możemy zrobić coś innego niż to, co, co oczekuje od nas e, rzeczywistość. I zaczyna się ciekawie, zaczyna się namiętnie, zmysłowo, a potem rzeczywiście to, co powiedział Piotr, pojawia się jakieś zapadanie się w senność, w jakąś dziwną nierzeczywistość. I teraz, gdyby to była analiza tego, co znajduje się pod powierzchnią życia, tak? Bo to jest też to, co nurtuje nas, w ogóle jako ludzi, a pisarzy to już zwłaszcza, prawda? Co jest po tej drugiej stronie rzeczywistości? Gdzie jest ja kiedy śpi? Możemy zadać takie pytanie, tak? ponieważ mm -hmm. ona się też interesuje nami i te sny analizuje. Więc gdzie jestem ja? Jaka część ja jest wtedy w śnie, prawda? Jakiego rodzaju to jest rzeczywistość? A może ta rzeczywistość senna jest prawdziwą rzeczywistością, a życie jest snem, który po prostu wiodę i nie mogę się z niego obudzić i dlatego zamienia się w koszmary. I powiem wam, co, mi, co mnie się najbardziej spodobało. Erotyczna przygoda pani pilnującej kemping tak? kiedy powiedziała, że piękny mężczyzna w kaloszach stanął na progu i ona nie mogła się oprzeć. To było najpiękniejsze w tej wizji, bo to po prostu było jakieś, wiesz, prawdziwe, tak? pokazujące, co się dzieje z tymi kobietami, które mają 50 lat i stają się dla mężczyzn niewidoczne. Że to jest taka tragedia, cicha tragedia, która odbywa się na naszych oczach. My tego nie zauważamy, bo w pewnym momencie rzeczywiście kobiety stają się dla mężczyzn przezroczyste. I to jest wielka tragedia. Umierają na naszych oczach. Nie? I gdyby to była taka analiza, albo no, poprowadzone ale w ten jak sposób byłoby ciekawe. Cię, ale ile ciekawie można było to napisać. Wiecie, ty, ty, no. problem z tą książką jest taki, jak z ludźmi, którzy nam opowiadają swoje sny, a nas to nic nie obchodzi. <grym> no, prawda? No, no, tak, znaczy, tak, to, znaczy, to prawda. Najgorzej jest trafić na, trafić na kogoś, kto, kto nieustannie <grym> opowiada ci swoje sny i nie bardzo głęboko je przeżywa, a ty, a po pierwsze nic z nich nie rozumiesz, po drugie w ogóle cię nie obchodzą. To jest problem tej książki. Mm -hmm. Dopóki trzyma się rzeczywistości, jest tak. fajnie. W momencie, kiedy schodzi z tej rzeczywistości, okazuje się, że rzeczywistość była znacznie ciekawsza Zgadza niż y, nierzeczywistość. I nawet ta późniejsza łatanina w tej książce. próbuje o Próba, Spirze, próba uratowania jakoś jakby tej narracji. Już jest taka jakaś... Wiecie, to jest jak, jak obejrzysz pierwszy sezon serialu i jest świetny, a potem zaczynasz oglądać drugi i sezon, kombinują scenariusze. ludzie, co, co jeszcze wymyślą? Co wyścetze zrobiły z I jeszcze, tym? I jeszcze to jest straszne w tej książce, że to całe napięcie, ta cała sytuacja romansowa, która się tak niesamowicie rozwija w tej pierwszej części, o której powiedzieliśmy, ginie zupełnie i potem załatwiona jest jakimś jednym, dwoma zdaniami, no, tak, prawda? Tak, oczywiście, ale, to jest po ale prostu... akurat... Nie do końca, ma zastępstwo ten jej Iwan, Tak, ma tak, tak, zastępstwo tak, tak, tak. w postaci innej sąsiadki, która zajmuje I, i miejsce i tej I Może pisarki innej, prawda? Tak. I może jeszcze jakieś inne dziewczyny. No to, no tam, ale, ale to jest... To jest tylko informacja, mhm. tak? Tak. natomiast nie jest to już literatura. Tak, hmm? właśnie o to chodzi. O tym wszystkim zostajemy ostrzeżeni, ponieważ teraz na początku książki przyjaciółka, z którą nasza bohaterka koresponduje, pisze do niej tak. tak. Irina. Chcesz napisać powieść z fabułą dążącą do totalnego antyklimaksu, bez rozwoju bohaterów, zwieńczoną epickim punktem zerowym. Czy ktokolwiek chciałby kupić taką powieść? Takiej powieści się nie kupuje, objaśniam. Znajduje się ją wciśniętą między te duże kamienie w miejscu, gdzie rzeka zakręca na Rome Więc być może pisarze powinni uważać na to, co obiecują w swojej książkach. <grym> Ale jest takie przysłowie obiecanki, cacanki. Nie, no właśnie nie. Moim A zdaniem obietnica, nie obietnica została całkowicie spełniona, <grym> tak? tylko w taki sposób, który jest aczytalny. Jeżeli mogę użyć takiego dziwnego słowa. Przynajmniej w drugiej części tej książki. I w końcówce. No właśnie. Ale przykład piękny, prawda? Tak, pani A, tak. Karolina. Bardzo udany, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, tak. bardzo dobrą robotę. Przykład jest fajny, tylko właśnie. Treść nie jest taka fajna. W ma Feller. Gunhild Ojhałk, Oto Słońce. W przykładzie Karoliny Drozdowskiej według Piotra Kofty z Fellerem. Do tej opinii skłania się też Iwona Rusega, ja taka pozostaje zaciekawiona, tak bym powiedziała. Nie czytało się źle. Całkiem to była niezła, Nie, czytało przyjemna się to bardzo, bardzo lektura. To była nasza druga lektura w czytelni, w programie drugim Polskiego Radia, gdzie dziś rozmawialiśmy o literaturze skandynawskiej, a Zaczęliśmy od Biblii Dorego Turniego do Lindgrena w przekładzie Dawida Jabłońskiego. Tę książkę Państwu mocno rekomendujemy. Iwana Rusek, dziękuję bardzo. Piotr Kowta, dziękuję bardzo. I Małgorzata Szymankiewicz, dziękuję. Do usłyszenia. Jesteś na miejscu Mariusz Szczygieł Minęła dwunasta trzydzieści Dzielona Dwójka, Katarzyna Nowak. Dzień dobry Państwu. Dziś będziemy rozmawiać o lasach, łąkach i megafaunie. Szymon Czyżewski w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Biolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz doktorant na Wydziale Biologii i Ekoinformatyki Uniwersytetu w Aarhus w Danii. I właśnie niedawno opublikowałeś taką pracę, która jest pracą wieloosobową, multidyscyplinarną, ale ty jesteś tym wiodącym jej autorem. To jest praca poświęcona lasom strefy wilgotno umiarkowanej, europejskim lasom. My sobie myślimy o tych lasach dziewiczych, lasach naturalnych, jako takich zwartych, zacienionych. No i do tego Myślę, wielu z nas w rozmaitych marzeniach yy, naszych renaturyzacyjnych, rewildingowych powraca. A twoja praca, twoja i współpracowników trochę nam zmienia ten obraz, a nawet bardzo nam zmienia ten obraz i właśnie dziś będziemy o tym rozmawiać. Zanim powiesz, jak to było według y, tych dowodów, które udało wam się zebrać, to powiedz, dlaczego my przez tyle lat tkwiliśmy w błędzie? Tak, to jest bardzo dobre pytanie i nie jest wcale tak łatwo na nie myślę odpowiedzieć. Tak naprawdę musimy się stanąć prawie do początków nauki, bo już wydaje mi się, jak o tym myślę, to wydaje mi się, że już takie obserwacje Humboldta, które właściwie zapoczątkowały w ogóle istnienie ekologii, oczywiście były niesłychanie ważne dla nas, ponieważ one pokazały, że... Yy, to jak zmienia się roślinność i, i jak roślinność jest kształtowana i co ją warunkuje, można jakoś przewidzieć. Czyli on opisał tak naprawdę to, co dzisiaj może nazywamy biomami, czyli że w jednym miejscu będziemy mieli las, w innym mieli, będziemy mieli otwarty step ze względu na klimat. Albo on przede wszystkim się skupił tam na ogarnięcie wysokości. E, biom gdzie... to ja tylko tak będę przerywać, żeby tłumaczyć z naukowego na powiedzmy nasz. To jest jakiś taki większy teren, który ma mniej więcej podobne warunki. Tak, podobne mhm. warunki klimatyczne, które właśnie warunkują roślinność. I to tak naprawdę y, można y, odnieść do idei Humboldta z XVIII wieku jeszcze, który właśnie stwierdził, że w danym klimacie będzie dominowała dana roślinność, ponieważ ten klimat, tą roślinność warunkuje w sposób całkowity i on to głównie też zaobserwował w górach, gdzie jak pójdziemy w góry, pozbawione w dużej mierze dzisiaj też megafauny, czyli przede wszystkim tych dużych roślinożerców, bo megafauna to są i drapieżniki, i roślinożercy. Tutaj głównie będziemy mówić o, o roślinożercach, ale nie należy zapominać o drapieżnikach. To tam, jak jesteśmy w reglu dolnym, mamy las, wchodzimy w strefę kosodrzewiny, potem są jest piętro hal, no i to wszystko warunkuje klimat. No i to właśnie ta obserwacja, że klimat nam jednoznacznie warunkuje roślinność, z niej wynikło, że w takim razie w klimacie wilgotnym, umiarkowanym, jakim się znajdujemy, może rosnąć las, może rosnąć gęsty las, więc ten gęsty las jest jedynym tak naprawdę, czy całkowicie dominującym naturalnym ekosystemem w ramach tego biomu e, lasów umiarkowanych właśnie. Drugą taką obserwacją, później opisywaną, właściwie na podstawie tych samych podobnych obserwacji, ale to już dalej, to, jest, to już jest wiek 20 i właściwie głównie ekolodzy amerykańscy, ale nie tylko, to są obserwacje sukcesji, czyli jeśli pozostawimy łąkę samą sobie, myślę, że każdy to dzisiaj widzi, prawda? I jakby wręcz możemy sami taką obserwację dokonać. Łąkę zostawiamy, przestajemy kościć. no i ona się, ona się bardzo szybko staje dość gęstym, zadrzewion lasem zadrzewiona, zakrzewiona, ale ona nie jest stabilna, prawda? Więc nie jest naturalna w, w, tym, w tym ujęciu i stąd myślę, to tak bardzo wpłynęło mm, na ten obraz, że to tylko ten gęsty las czy też tylko las gęsty, plus jego zaburzenia w postaci jakichś pożarów, zamiarania drzew, e, takich bardzo lokalnych, które bardzo szybko podlegają znów sukcesji i znów zarastają. Prawda? No I dominuje ten las zwarty, no i on czasem z, oczywiście e, różne zaburzenia mogą go e, przerwać, ale jednak jest dominacja tego lasu zwartego. I drugim źródłem tych informacji to są dane pyłkowe, które zresztą tu też e, podsumowaliśmy, bazując już na innych pracach, które krytycznie podeszły do, tego, do problemów, jakie mamy z Pyłkami. Co to znaczy w ogóle dane pyłkowe? Polega to na tym, że może, może Państwo zauważyli jak czasem w lecie, jak pili sosna, to ten pyłek można wręcz zobaczyć na kałużach, on tworzy takie żółte plamy, go wręcz widać na zdjęciach satelitarnych na Bałtyku, tego pyłku jest tak dużo, no i generalnie drzewa właśnie produkującą wiatro pylne, ich pyłek jest przenoszony przez wiatr, pyłek ląduje w torfowisku albo w jeziorze, opada na dno i tak rok po roku mamy zapis, prawda, warstewka po warstewce tego pyłku. No więc cofając się, robiąc odwiert w torfowisko, możemy stwierdzić tam na przykład 100 tysięcy lat temu, jak ten ekosystem wyglądał. Natomiast właśnie mówiłem o tej wiatropylności. To jest właściwie coś, co w dużej mierze umknęło badaczom i spowodowało właśnie ten błędny obraz. Bo tutaj też w tej pracy odnoszę się głównie do, nie tylko, bo postaraliśmy się pokazać, jakby zobaczyć, jak to działało bardzo długo w Europie. Czyli w okresie czasu, okresie 20 milionów lat. Natomiast takim najlepszym odniesieniem dla naszego klimatu współcześnie, zanim homo sapiens właśnie dotarł, czyli my, człowiek rozumny, dotarliśmy do Europy, to mamy interglacjał wcześniejszy, czyli okres ciepły, nie ten, w którym żyjemy teraz, nazywany holocenem, czyli interglacjał Emski. On był 100 tysięcy lat temu i do niego możemy się cofnąć, żeby zobaczyć, jak ten świat funkcjonował bez nas, bez człowieka. No i właśnie tam możemy cofnąć się za pomocą tych pyłków, takiej właściwie wehikułu czasu. Natomiast jak każdy wehikuł czasu, jak zresztą każdy wehikuł, każde narzędzie poznawcze w nauce, on jest obarczony błędem a czasem ciężko w ogóle stwierdzić jaki to jest błąd. Dopiero z czasem te problemy z różnymi takimi właśnie metodami wychodzą. No i właśnie jednym z takich podstawowych problemów danych pyłkowych, z których możemy się dowiedzieć ogromu na temat tego systemu, natomiast są pewne ograniczenia, które mamy i których się tak naprawdę nie dowiemy albo musimy zastosować jakieś yy, korekcje. I tą korekcję trzeba zastosować na produkcję pyłku właśnie. Ponieważ jeśli chodzi o sosnę, no to ona produkuje tak dużo pyłku, że on jest właśnie... widać go gołym okiem. Natomiast jak sobie pomyślimy na przykład nie wiem o róży, która jest owadopylna, jakieś pszczoły ją zapylają czy inne owady, no to ten pyłek właściwie go tylko widać, jak się złapie taką pszczołę albo trzymiela i go widać, prawda, zebrany, zebranego na tym owadzie. Więc on, on właściwie nie miał szans wylądować w sofowisku. Także, jeśli sobie wyobrazimy, że na przykład gdzieś tam w tym internecele Emskim ten ekosystem był zdominowany przez róże, to tego nie, nie będzie w ogóle widać w zapisie. Mhm. A jeśli tam rosły dwie sosny, to będzie, prawda, obraz dominacji sosny. No i teraz, co naukowcy już przede mną zrobili? To jest próba korekcji właśnie na tą produkcję pyłku, między różnymi, różną ilością produkcji tego pyłku. No i rzeczywiście okazało się, że już, na, że już z tego pyłku ten obraz jest inny. Że tak naprawdę nawet do 60% obszaru byłoby pokryte czymś bardziej właśnie takim półotwartym lasem, świetlistym, parkowym, różnie można to nazywać. Często mówimy o świetlistych Dąbrowach, myśląc, że to jest krajobraz antropogeniczny. A okazuje się, że tak nie było, bo oprócz tych pyłków przenoszonych przez owady, do tego obrazu wy wprowadzacie jeszcze no, troszkę in większą faunę właśnie, tę megafaunę. 11 z 15 dużych gatunków roślinożernych strefy umiarkowanej wyginęło. Słonie, żubry stepowe mieliśmy tutaj tak, tury, hipopotamy i tak dalej, i tak dalej. I... Właśnie te badania, o których mówiłeś, ja oczywiście nienaukowo upraszczam, jakby nie wzięły ich pod uwagę, nie wzięły ich jako też no, mieszkańców tych terenów, które na te tereny chodząc, jedząc, e, wzruszając glebę wpływają po prostu. Tak i to jest też część odpowiedzi na pytanie, które, które zadałaś wcześniej, e, która jeszcze mi umknęła, to jest właśnie brak, tych dużych rośnozyców w krajobrazie w czasach, zwłaszcza w czasach prowadzenia badań początkowych. Na przykład w Europie to, to, był, to był Ellenberg, taki niemiecki ekolog, botanik, który opisywał tą teorię um, funkcjonowania lasu. Ale tak naprawdę wokół niego nawet jelenia nie było. Bo, bo też trzeba sobie uświadomić, że to co widzimy teraz, to powracające populacje właśnie jelenia czy dzika, to jest coś, co się dzieje teraz, kiedy jest ograniczona. Jednak, jednak w stosunku do tego, co się działo wcześniej, jest ym, y, ograniczona presja y, na nie polowań. I na przykład ym, jeśli się cofniemy do Puszczy Białowieskiej z początków XIX wieku, tam jeleń wymarł. Ze względu właśnie na polowania. Także ten świat, który czy wcześniej kolodzy obserwowali, on był jeszcze bardziej pozbawiony dużych rośnożerców niż ten, który mamy obecnie. No tak nas. też było z łosiem Łoś, który przetrwał w Polsce nad Biebrzą i tam jest ta reliktowa populacja, a potem pojawił się, ale już z reintrodukcji ze Związku Radzieckiego wówczas w innych miejscach w Polsce. I też Łoś przecież zmienia ten krajobraz i to bardzo, bo jest po prostu dużym bardzo roślinożercą. Jak najbardziej, tak. Można obserwować niesamowite procesy nad Biebrzą. E, obecnie pod wpływem, wpływem łosia. jest. Tak i trzymamy kciuki za to moratorium. Niech ono trwa jak najdłużej. Dobrze, to teraz y, zanim zaczniesz nam opowiadać y, właśnie o tych krajobrazach, które wygenerowaliście dzięki tym y, danym z wyobraźni swojej, to chciałabym y, jeszcze się na chwilę zatrzymać, jakimi danymi się posługiwaliście przy tej rekonstrukcji. Powiedziałeś już o pyłkach, ale to nie jedyne dane. Właśnie postaraliśmy się tutaj podsumować yy, możliwie wszystkie dane, jakie były, są dla nas dostępne, a tych danych rzeczywiście już jest sporo i, i w tym kontekście trzeba powiedzieć, że stoimy na ramionach olbrzymów i i zwłaszcza również polskich naukowców, ponieważ polska paleoekologia i paleontologia jest bardzo silna i mamy ogrom danych z Polski i to dzięki tylko tym danym, które właśnie już zostały zebrane przez dziesięciolecia, przez w ogóle ta praca była możliwa, bo myśmy podsumowali, to jest praca przeglądowa, więc myśmy zrobili po prostu podsumowanie wszystkiego, co już zostało w miarę możliwości wszystkiego, co już zostało opublikowane. Czyli wasza praca to było tak naprawdę rycie w literaturze. Tak, dokładnie, dokładnie. Czytanie pracy za pracą, poszukiwania i poszukiwania i czytanie. I, I łapanie Jakiś związków. Tak, łapanie związków, łączenie tego w jak najbardziej krytyczny też sposób. No więc, więc, więc różnych, różnych użyliśmy tych nazwijmy to proxy, takich pośrednich dowodów na kształt tej roślinności. O pyłkach już mówiłem, ale takim bardzo może wiarygodnym i dobrym sposobem na odtworzenie warunków świetlnych na dnie tego pierwotnego lasu jest skład izotopowy Najpierw roślin, ponieważ w procesie fotosyntezy zmieniają się te, zmienia się proporcja węgla C13, kiedy rośliny ten węgiel asymilują, a nie jest to ten proces dokładnie poznany, natomiast ze względu na zaburzoną cyrkulację powietrza w cienistym lesie pod zwartymi koronami drzew oraz na obniżoną fotosyntezę. Ta zawartość tego węgla się zmienia. I mamy dość dobre obserwacje współcześnie, że rzeczywiście roślina rosnąca w zacienieniu pod okapem koron drzew będzie miała inną, inne te wartości e, węgla C13 niż ta, która rośnie na terenie otwartym. No a ten węgiel propaguje się dalej do kości i zębów roślinożercy, który zjada te rośliny, także z tej kosteczki czy z zęba, bo nawet dalej idąc wstecz na przykład do miocenu, bo właśnie cofnęliśmy się, bardzo daleko, również dlatego miocen to jest 20 milionów lat temu, za zaczął się około 23 milionów lat temu, ponieważ gatunki, które nas otaczają, które chcemy chronić, ta cała bioróżnorodność, yy, z jednej strony chcemy chronić z takich powodów praktycznych, żeby mieć zapylaczy, żeby prawda, te funk ekosystemy funkcjonowały i również były piękne, żeby nam sprzyjały, ale też, żeby zrozumieć ich funkcjonowanie, no to jest rola nauki, prawda? Ale żeby właśnie zrozumieć ich funkcjonowanie, to musimy zrozumieć, skąd one pochodzą. A na przykład drzewa, które nas otaczają, większość z nich wyewoluowało tak dawno, jak nawet 10 milionów lat temu. Czyli, żeby zrozumieć ten świat, który je stworzył, musimy się cofnąć rzeczywiście do właśnie miocenu, pliocenu. Nawet z miocenu y, mamy takie zęby roślinżelców, no i jeśli zbadamy szkliwo, skład y, izotopowy tego szkliwa, izotopów węgla, to możemy jakby bezpośrednio w pewien sposób zobaczyć, w jakich miejscach rosły rośliny, na których na przykład ten słoń albo koń żerował. Więc jest to jakby dużo bardziej bezpośrednia metoda niż ta z pyłkami w pewnym sensie, bo ona jest jakby bezpośrednim zapisem tego zacienienia. To to jakby prawie siąść sobie prawda w tym runie tego lasu miecyńskiego i zmierzyć to zacienienie. No wiadomo, że ona również zobaczyła zobaczona błędem, ale rzeczywiście jest to bardzo mm, dobra metoda. No Taka i... paleostomatologia <głos> detektywistyczna jeszcze. Tak. I rzeczywiście ten, ten skład izotopowy tych zębów wskazuje na to, że Około 50-40% tego obszaru było pokryte czymś bardziej e, półotwartym, właśnie takim ekosystemem e, rozświetlonego lasu, natomiast gdzieś tam 10-20% mogło być otwarte, między 50-30% w zależności od okresu to były całkiem e, zwarte lasy, bo to też te nasze wyniki wskazują na to, że to był bardzo skomplikowany system, prawda? To nie było tak, że e, teraz nasze wyniki mówią, że myśleliśmy, że to był cały zwarty las, a teraz to była wszystko świetlista dąbrowa. No, ewidentnie nie tak naprawdę dokładnej struktury nie jesteśmy w stanie odtworzyć. Jesteśmy tylko w stanie powiedzieć, jakby że to było inne niż to, co znamy obecnie przy braku roślinożerców i że tam było dużo więcej światła. Natomiast jak to wszystko było ułożone, jak też ten ekosystem zmieniał się w czasie, tego nie jesteśmy w stanie odtworzyć, tego potrzebujemy jeszcze. jeszcze współczesnych, najlepiej eksperymentów, co mam nadzieję nadejdzie, takich na dużą skalę ochroniarskich. No ale właśnie wiemy, że rzeczywiście z tych izotopów, że rzeczywiście e, tych otwartych terenów było sporo więcej. Jeszcze taką e, bardzo też dobrą i, i bardzo ciekawą metodą jest badanie mikrowęgla, który również, pra, jeśli mamy e, pożar, który, który tą roślinność spala, no to mikrowęgiel leci w atmosferę i osadza się w różnych miejscach. Tych danych jest bardzo niewiele, więc tak naprawdę opierałem się tu tylko na jednym odwiercie w Morzu Czarnym, gdzie ten, ten węgiel nalatywał gdzieś tam z Europy Centralnej. Też ważne to jest wspomnieć, że ten biom wilgotnych lasów umiarkowanych czy ciepłych lasów umiarkowanych w czasach Miocenu Pliocenu i wczesnego Pleistocenu był bardziej rozpowszechniony. Czyli to, co mamy dzisiaj na Węgrzech albo na Ukrainie, co bardziej już jest stepem czy laso-stepem w tamtych czasach wskazują na to rekonstrukcje pyłkowe, czyli tak zwane palinologiczne roślinności, że to były również wilgotne tereny. Także te dane z Morza Czarnego są jakby referencyjne dla nas w ten sposób. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ jeśli ta cała roślinność płonie, no to jakby wszystko płonie. Mamy taki zapis, to jakby zrobić trochę zdjęcie tego ekosystemu. To nie są pyłki, które w sposób właśnie skomplikowany dość są produkowane przez roślinę, tylko po prostu rzeczywiście ta roślinność, która jest płonie. No i właśnie jest, niesamowite jest jeszcze to, że na podstawie tych malutkich szczątków, na podstawie ich morfologii komórek możemy oznaczyć, czy... Czy to jest mikrowęgiel z drewna, czy to jest mikrowęgiel z trawy i czy to jest mikrowęgiel z rośliny zielnej, takiej kwitnącej, często z dużymi kwiatami owadopylnej, czyli nie trawy. To są rośliny jednoliścienne, czyli trawy i pokrewne i rośliny dwuliścienne, czyli właśnie te w dużej mierze owadopylne, nazywane kwiatami potocznie. No i co się okazuje? Okazuje się, że tego węgla z drzew tam jest bardzo, bardzo mało. Naprawdę do 10% właściwie, tak średnio, przez miliony lat się utrzymuje taki stan. To też wskazuje na to, z jednej strony wskazuje na to, że tych drzew było dużo mniej niż nam się wydaje, ale z drugiej strony wskazuje też na rodzaj pożarów. Ponieważ las, taki y, las zwarty, taki jak tradycyjnie sobie wyobrażamy ten, ten las pierwotny obecnie, to on płonie w ten sposób, że głównie palą się drzewa. I mamy bardzo silny, gorący ogień, który pali cały las. Ten proces również jest jakoś tam częścią naturalną, jeśli nie jest to oczywiście zapoczątkowany przez człowieka. No i wtedy dominuje węgiel z drewna. Natomiast w takim lesie półotwartym pożary są zupełnie inne. One są dość zimne, względnie że biorąc, i są tak intensywne, idą po ziemi i właśnie jest duża dostępność tej roślinności zielnej, która się spala. No i rzeczywiście bardzo tutaj można powiedzieć silny to jest argument za tym, że ten system był dużo bardziej otwarty, a co jest jeszcze ciekawsze, to jest to, że Potem już, jak się przyjrzymy, czy tam jest więcej tych kwiatów, czy tam jest więcej traw, no to okazuje się, że tam jest dużo więcej kwiatów, ale tak drastycznie więcej, prawda? O 80% to są, to są te rośliny właśnie dwuliścienne, czyli nazwijmy je kwiatami, a nawet 10-20% to są, to są trawy. Ale wiadomo, co to były za kwiaty? Czy to są takie, były takie kwiaty, które my znamy dzisiaj jako kwiaty? Prawdopodobnie, to jest bardzo dobre pytanie. W miocenie, czyli już tam, czyli to jest 20, y, około 20, 10 milionów lat temu w tym okresie, to raczej to były kwiaty, których nie mamy. Na pewno to były inne gatunki. Mogły to być te same rodzaje. Czyli w zapisie kopalnym mamy te same rodzaje, na przykład len, albo Myślę, że znany yy, szerzej, ale też pięciornik albo kwiściąg może gdzieś tam znany, jak ktoś bardziej słyszał o, o jakiejś interesuje się przyrodą, to jest ważna roślina dla modraszków znowu, prawda, A, albo, albo zawciąg, natomiast to są rodzaje, czyli to jest ten wyższy poziom taksonomiczny, to nie były te same gatunki, ale należały do tych samych rodzajów, które nas otaczają, natomiast jak już przejdziemy do pliocenu, czyli gdzieś tam te do 5 milionów lat temu, to tam opisywane są pyłki roślin już nawet to są te same gatunki, które mamy teraz. Czyli one już tam mają swoje, swoje źródło i rzeczywiście też takie badania genetyczne pokazują, że niektóre nawet malutkie gatunki roślin właśnie tych kwiatów, e, na przykład e, rzodkiewnik wyewoluowały już około 10 milionów lat temu, a to jest taka maleńka roślinka, którą możemy spotkać gdzieś na skraju chodnika, prawda? Więc to jest też dla mnie niesamowite, że jak stara jest ta przyroda, która nas otacza. To, to nie są jakieś gatunki, które tutaj, nie wiem, pojawiły się gdzieś nagle, niedawno, często nazywane, nie wiem, ruderalnymi. One są bardzo, bardzo stare, ale nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co to były za kwiaty. Wiemy tylko, że było ich, było ich więcej niż traw, co jest też bardzo ciekawe, ponieważ współczesne takie łąki, które już od dłuższego czasu są użytkowane raczej kośnie, i również yy, tak ochrona i, i dopłaty do tego użytkowania promują to koszenie. To często promuje trawy, więc my znamy już łąki, które są zrobione przez trawy, nie są tak kolorowe, a bardziej, jeśli oprzemy się na tych, na tych wynikach, to bardziej sobie możemy wyobrazić runo tych świetlistych lasów. Ja lubię nazywać ten ekosystem lasopastwiskiem, ale tak w ujęciu że to tego wszystkiego, prawda? Czy to był całkiem gęsty las, czy to był całkiem otwarta łąka, czy to było półotwarte, to była taka, taka mozaika tego lasopastwiska, czyli las, tej nazwie się znajduje te drzewa. Dwóch takich najważniejszych inżynierów ekosystemowych. Wydaje mi się, jak, jacy się wyłaniają z tej pracy. Czyli drzewa, które już jesteśmy nauczeni, wiemy, że no, w tym sensie inżynier ekosystemowy, że to jest gatunek, który prawda rośnie i na takim drzewie może kilkaset, kilka tysięcy gatunków się pojawić, które by tam nie mogły żyć. No i drugim, drugą taką właśnie grupą, tą zapomnianą inżynierów ekosystemowych, są roślinożercy. I ta nazwa pastwisko jakoś do nich tutaj nawiązuje, że to było zgryzane. Prawda? To jest, że ten ekosystem był kształtowany i przez drzewa, i przez rośinożerców, więc w tych pastwiskach? możemy sobie wyobrazić to runo, nie jak taką trawiastą łąkę, prawda, gdzie nie mamy zbyt wielu kolorów, tylko bardziej należy sobie to wyobrażać jak taką niesamowicie kolorową prawdopodobnie łąkę czy pastwisko, po prostu rozkwieconą, pełną motyli, pełną wadów. No dobrze, to teraz chyba najtrudniejsze pytanie. Jak my możemy te badania przerobić na jakieś działanie współczesne. No bo my mówimy bioróżnorodność, są te europejskie strategie bioróżnorodności, które były tworzone z tą wiedzą poprzednią. No jakie implikacje te wasze badania mają? Czy powinny mieć? Czy w ogóle to macie same pytania? Czy może już jakaś odpowiedź, choć jedna się znalazła? Ja myślę, że z naukowego punktu widzenia to może są prawie same pytania, ale odpowiedzi są również. Natomiast no musimy musimy coś robić, więc właściwie tak, z punktu widzenia praktycznego, to możemy bardzo dużo, i tych odpowiedzi już jest bardzo dużo. Ja jakoś tak to widzę z jednej strony bardzo ważne jest, żebyśmy tych dzikich roślinożerców przywracali. Mamy już żubra w Polsce, żyjącego dość. Już może szeroko rozpowszechniony to nie jest dobre słowo, ale jest go coraz więcej, to jest bardzo ważne, bo w Puszczy Białowieskiej, która przez wieki była wypasana głównie przez udomowione krowy, ale również konie, obserwujemy powracanie tych procesów, które tam się działy, od czasów prehistorycznych, kiedy tam wędrowały stada dzikich turów, i, a wcześniej jeszcze słoni, potem trwały żubry i, i, i, i przetrwały aż przez czasy historyczne, przez to, że ten las był wypasany przez krowy. I obserwujemy powrót tych procesów, ponieważ jest coraz więcej żubra jest coraz więcej jelenia. Także z jednej strony wystarczy, że pozwolimy tym populacjom roślinożercom, roślinożerców powracać. I no to... leśnicy tutaj się yy, od razu zdenerwują, bo leśnicy uważają, że to są szkodnicy lasu. Ja myślę, że, ja myślę, że, że, ja myślę, że tutaj też jest ogromny potencjał. I ja tu mówię w tym momencie zaczynając od trenów chronionych, prawda? Bo całkowicie sobie zdaję sprawę, że lasy produkcyjne, czy lasy gospodarcze, one pełnią oczywiście różne funkcje, ale jednak w większości przypadków to jest funkcja ta produkcyjna, prawda? Natomiast na terenach chronionych myślę, że najlepiej, żebyśmy pozwalali wracać rośnom ale też również należy reintrodukować tych, których już nie mamy. A jest to koń i dziko żyjące bydło, które wystarczy te krowy tak zwane, które wystarczy wypuścić. I tak samo jak konie, o których też już bardzo dobrze wiemy, że mogą żyć zupełnie dziko, bo to są, y, to są potomkowie tych dziko żyjących. One te zwierzęta zostały domowy, natomiast jeśli się je wypuści, to te procesy odtwarzają, także możemy y, wypuścić dzikie konie dziko żyjące krowy i one nam te procesy będą też przywracać. Także to jest bardzo ważne, bo też każdy gatunek roślinożercy też tego dokładnie jeszcze nie rozumiemy, ale w inny sposób wpływa na ekosystem. Więc im bardziej różnorodna będzie ta megafauna, tym lepiej też dla, dla bioróżnorodności. I e... teraz jesteśmy w trakcie takiego wielkiego eksperymentu, podczas którego wyganiamy dziki z lasów nie zapraszając ich do miast, właściwie nie dając im żadnej przestrzeni. I to ciekawe, co będzie z naszymi lasami, skoro tych dzików w nich jest coraz mniej. Tak, a, mamy, a mamy świetną publikację, z zresztą przy współautorstwie polskich botaników, która pokazuje bardzo jednoznacznie, że te dziki i jelenie w tych lasach, które mamy teraz Takich nawet gęstych również pozytywnie wpływają na, na różnorodność roślin, a za tym idzie owadów. No ale tak, takim bardzo bardzo ważnym właśnie w tej kontekście tej selektywności, o czym mówiłem, jest dokarmianie. Obecnie roślinnożercy są silnie dokarmiani, na przykład jeśli chodzi o żubra, to tak, ten jego wpływ w zimie wydawałoby się, że nie jest dziki, a tak naprawdę wcale... Ta populacja tak, w taki sposób naturalny nie funkcjonuje, ponieważ w zimie żubry albo są dokarmiane, albo wychodzą na pola, gdzie zjadają rolnikom plony, co też jest bardzo negatywne. I to jest nie tylko negatywne dla rolnictwa i dla w ogóle tego imidżu tego żubra, który się pogarsza, bo rzeczywiście takie artykuły się pojawiają, że coś trzeba z tym zrobić. No to też ma sens, prawda? No bo takie stado żubrów wchodzi i wszystko zjada, ale jest to również bardzo szkodliwe dla przyrody, ponieważ te żubry, zamiast kształtować ten las w tym właśnie w ekosystemie, to wychodzą no i jedzą na przykład tą oziminę, co jest jasne, bo są inteligentne zwierzęta. I wiadomo, że ozimina jest smaczniejsza niż gałązki, czy, czy jakieś tam prawda zimowe resztki roślinności. No i myślę, że w tym kontekście jest bardzo ważne korodzenie. To jest może nieco kontrowersyjne, bo nie przywykliśmy do tego, że płoty są jakby czymś ważnym w ochronie przyrody. Natomiast wydaje mi się, że żeby odtworzyć te ekosystemy na większą skalę, jest to całkowicie niezbędne. Grodzenie pól, bądź też grodzenie właśnie jakichś terenów, które chcemy chronić. Nie należy sobie oparzyć wielkich płotów, zasieków, tylko to są, wystarczają w zupełności takie niewielkie, niskie, prawie niewidoczne pastuchy elektryczne. I to już jest dość dobrze sprawdzone właśnie w takich tak nazwanych rezerwatach rewildingowych, które są w tym momencie dość malutkie na zachodzie, gdzie właśnie trzyma się te dziko żyjące populacje, takie bez ingerencji człowieka, właśnie bydła, koni, żubrów, a myślę, że w naszym kontekście obok takich mniejszych rezerwatów, które również super by było tworzyć i one też mogą bardzo e, wartościowo mieć wkład w ochronę przyrody e, i krajobrazu i odtwarzanie tego zróżnicowanego krajobrazu, to również myślę, że bardziej skupienie się na grodzeniu pól, a nie dokarmianiu i dopłatach jest takim kluczowym, kluczowym procesem, ponieważ wtedy zachowamy te procesy w lesie i również odtworzymy to siedlisko dla innych roślinożerców, bo też jest fascynujące to, że na przykład jeleń czy ten dzik, akurat do dziku nie wiemy, ale o mamy świetne dane, on nigdy w swojej historii jako gatunku nie żył w tak gęstych lasach jak teraz i też jak się zastanowimy, no to też ma to jakiś tam sens, on niewiele tam ma tak naprawdę do, do jedzenia, więc musi też wychodzić bardziej z tego lasu. Wydaje się, że jeśli ten las byłby bardziej świetlistą, dąbrową, gdzie jest właściwie ogrom świetnego pożywienia, to może też to zatrzymałoby te zwierzęta bardziej w lesie. I to jest, to dotyczy jakby tych dzikich populacji roślinnożerców, które są bardzo ważne i cudownie, że one wzrastają, więc to jest całkowity jakby e, błędne podejście, że mamy ich za dużo. My mamy wciąż o wiele, o wiele, o wiele za mało roślinnożerców w krajobrazie. W porównaniu do tego, co naturalnie tutaj było, nie? To jest prawdopodobnie nawet dziesięciu albo więcej niż dziesięciokrotnie za mało. Tylko jeszcze musielibyśmy się nauczyć powrócić do tego jakby stanu naszego umysłu sprzed lat, czyli zaakceptować istnienie tej megafauny dzikiej. Bo się przyzwyczailiśmy, że ona jest y, pozamykana w jakichś rezerwatach, w jakichś właśnie refugiach, że nie spotykamy jej tak po prostu na spacerze. W ogóle się przyzwyczailiśmy do braku jakichkolwiek zwierząt w krajobrazie, mam wrażenie, bo jak, nie wiem, sobie zerkniemy do chłopów, to, to tamte zwierzęta są wszeobecne, prawda? Jeszcze, jeszcze reszteczki tego mamy, prawda? Dosłownie jeszcze starsi ludzie miejscami tak wypasają krowy i wręcz taki rekord nad Narwią udało nam się w zeszłym roku stwierdzić miejsce, gdzie również mamy taki rekord na poziomie światowym ilości gatunków. Jest to właśnie miejsce, gdzie ostatnie trzy krówki, ta polska biało-czarna się pasą właśnie w takiej świetlistej Dąbrowie, no to jest, wciąż jeszcze mamy te miejsca, jakby nawet z których możemy się może uczyć, prawda? Szymon Czyżewski, biolog. To była pierwsza część naszego spotkania. Na drugą, w której opowiemy o artystycznych paleorekonstrukcjach lasów Europy Środkowej na przestrzeni ostatnich 23 milionów lat. Zapraszamy za tydzień. Katarzyna Nowak, Zielona Dwójka.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 I polityczny? W najbliższej mediewanie porozmawiamy o Jerozolimie. Wciąż średniowiecznej. Już dziś o 23.00 zapraszają.